Ewangelia Mateusza, rozdział 27. A gdy było rano, weszli w radę wszyscy przedniejsi kapłani i starsi ludu przeciwko Jezusowi, aby go zabili. I związawszy go, wiedli i podali go Piłatowi staroście. Wtedy Judasz, który go był wydał, widząc, iż był osądzony, Żałując tego wrócił trzydzieści srebrników przedniejszym kapłanom i starszym ludom mówiąc Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną, a oni rzekli Cóż nam do tego, ty ujrzysz? A porzuciwszy one srebrniki w kościele odszedł, a odszedłszy powiesił się Ale przedniejsi kapłani wziąwszy one srebrniki mówili nie godzi się ich kłaść do skarbu kościelnego, gdyż zapłata jest krwi i naradziwszy się kupili za nie rolę garncarzową na pogrzeb gościom. Dlatego ona rola nazwana jest rolą krwi aż do dnia dzisiejszego. Wtedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremiasza proroka mówiącego i wzięli trzydzieści srebrników zapłatą oszacowanego, który był oszacowany od synów izraelskich, i dali je za rolę garncarzową, jaką mi postanowił Pan. A Jezus stał przed starostą i pytał go starosta, mówiąc Tyżeś jest On król żydowski? A Jezus mu rzekł: Ty powiadasz, a gdy nań skarżyli przed kapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy mu rzekł Piłat, nie słyszysz, że jako wiele przeciwko tobie świadczą? Lecz mu nie odpowiedział i na jedno słowo tak, iż się starosta bardzo dziwował. Ale na święto zwykł był starosta wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego by chcieli. I mieli na ten czas więźnia znacznego, którego zwano Barabasz. A gdy się zebrali, rzekł do nich Piłat, Któregoż chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza, czyli Jezusa, którego zowią Chrystusem. Bo wiedział, iż go z nienawiści wydali. A gdy on siedział na sądowej stolicy, posłała do niego żona jego mówiąc, Nie myj żadnej sprawy z tym sprawiedliwym, bo mu wiele ucierpiała dziś we śnie dla niego. Ale przedniejsi kapłani i starsi namówili lud, aby prosili o barabasza, a Jezusa, aby stracili. A odpowiadając, starosta rzekł im: Którego chcecie, abym wam z tych dwóch wypuścił? A oni odpowiedzieli: Barabasza! Rzekł im Piłat: Cóż wtedy uczynię z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Rzekli mu wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany. A starosta rzekł, cóż wżdy złego uczynił? Ale oni tym bardziej wołali mówiąc, niech będzie ukrzyżowany. A widząc Piłat, iż to nic nie pomagało, ale owszem się większy rozruch wszczynał, wziąwszy wodę, umył ręce przed ludem mówiąc, nie jestem ja winien krwi tego sprawiedliwego, Wy ujrzycie! A odpowiadając wszystk lud, rzekł, krew jego na nas i na dziadki nasze. Wtedy im wypuścił Barabasza, ale Jezusa ubiczowawszy wydał go, aby był ukrzyżowany. Wtedy żołnierze starościni, przywiódłszy Jezusa na ratusz, zebrali do Niego wszystką rotę, a zewlekłszy Go, przyodziali Go płaszczem szarłatowym. I uplutwszy koronę ściernia, włożyli na głowę jego i dali trzcinę w prawą rękę jego, a upadając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc – Bądź pozdrowiony, król żydowski! A plując nań, wzięli onę trzcinę i bili go w głowę jego. A gdy się z niego naśmiali, zewlekli go z onego płaszcza i oblekli go w szatę jego i wiedli go, aby był ukrzyżowany. A wychodząc znaleźli człowieka Cyrenejczyka imieniem Szymona. Tego przymusili, aby niósł krzyż jego. A przyszedłszy na miejsce rzeczony Golgota, które zowią miejscem trupich głów, dali mu pić ocet z żółcią zmieszany. A skosztowawszy nie chciał pić. A ukrzyżowawszy go rozdzielili szaty jego i miotali los, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka. Rozdzielili sobie szaty moje, a o odzienie moje los miotali. A siedząc strzegli go tam. I przybili nad głową jego winę jego napisaną. Ten jest Jezus, król żydowski. Byli też ukrzyżowani z nim dwaj zbojicy, jeden po prawicy, a drugi po lewicy. A ci, którzy mimo chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami swoimi i mówiąc, Ty, co rozwalasz kościół, a w trzech dniach budujesz go, ratuj samego siebie, jeśliś jest Syn Boży, stąd z krzyża. Także i przedniejsi kapłani z nauczonymi w piśmie i starszymi Naśmiewając się, mówili, Inszych ratował, a samego siebie ratować nie może. Jeśli jest król izraelski, Niech teraz stąpi z krzyża, A uwierzymy mu. Dufał w Bogu, niechże go teraz wybawi, Jeśli się w nim kocha, boć powiedział, jestem synem Bożym. Także też i zbójcy, Którzy byli z nim ukrzyżowani,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 a zarazem bierzawszy, jeden z nich wziął gąbkę i napełnił ją octem, a włożywszy na czcinę, dał mu pić. A drudzy mówili, zaniechaj, patrzajmy, jeśli przyjdzie Eliasz, aby go wybalił. Ale Jezus zawoławszy, powtórę głosem wielkim, oddał ducha. A oto zasłona kościelna rozerwała się na dwoje od wierzchu aż do dołu i trzęsła się ziemia, a skały rozpadały I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało, a wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jego, weszli do miasta świętego i pokazali się wielom. Wtedy setnik i ci, co z nimi Jezusa strzegli, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo mówiąc, prawdziwieć ten był Synem Bożym. A było tam wiele niewiast z daleka się przypatrujących, które były przyszły za Jezusem od Galilei, posługując Mu, między którymi była Maria Magdalena i Maria, matka Jakubowa i Jozesowa i matka synów Zebedeuszowych. A gdy był wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym. Ten przyszedłszy do Piłata, prosił o ciało Jezusowe. Wtedy Piłat rozkazał, aby mu było ono ciało oddane. A Józef, wziąwszy ono ciało, uwinął je w czyste prześcieradło i położył je w nowym grobie swoim, który był w opoce wykował, a przywaliwszy do drzwi grobowych kamień wielki odszedł. A była tam Maria Magdalena i druga Maria które siedziały przeciwko grobowi, a drugiego dnia, który był pierwszy po przygotowaniu, zgromadzili się przedniejsi kapłani i faryzeuszowie do Piłata, mówiąc, Panie, wspomnieliśmy, iż on, zwodziciel, powiedział, gdy jeszcze żyw był, po trzech dniach zmartwychwstanął. Rozkaz tedy obwarować grób aż do dnia trzeciego, by znać przyszedłszy uczniowie jego w nocy nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi, iż powstał od umarłych i będzie pośredni błąd gorszy niż pierwszy. Rzekł im Piłat, macie straż, idźcież, obwarujcie, jako umiecie. A oni poszedłszy, posadzili grób strażą, zapieczętowawszy kamień.